Kochani bracia i siostry, będziemy rozpoczynać tę część naszego zgromadzenia. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, czytajmy od trzeciego wiersza. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy który pociesza nas we wszelkim naszym ucisku albo utrapieniu, abyśmy byli w stanie pocieszać tych, którzy są we wszelkim ucisku czy utrapieniu. Tą pociechą, którą sami zostaliśmy pocieszeni przez Boga. Czy ktoś z was, bracia, siostry, przechodził kiedyś jakieś uciski, utrapienia? Nie mówię o skali, mówię, czy w ogóle potrzebowaliśmy Bożego pocieszenia, tak? czy byliśmy tak utrapieni, że potrzebowaliśmy pociechy od Boga. Myślę, że jak ktoś żył dłużej niż nie wiem, rok na tej ziemi, Dwa latka, trzy latka, no to niemożliwością jest, żeby nie przechodził jakiś utrapień. Nawet małe dzieci, jak tam z innymi dziećmi się zetną, albo mają rodziców jakichś takich nie do końca odpowiedzialnych, no to przechodzą utrapienia. Różnego rodzaju rzeczy, które ich uciskają, tak? I tutaj Paweł oczywiście mówi w pewnym konkretnym kontekście. Nie mówi o takich jakichś utrapieniach związanych z uciążliwym szefem w pracy, czy o utrapieniach związanych z sytuacją na rynku. Paweł tutaj mówi o tym w kontekście cierpień z powodu wiary w Chrystusa, z powodu życia dla Niego. I wyznawania wiary w Niego, dzielenia się Ewangelią z innymi. O takich utrapieniach tutaj Paweł mówi. Następny wiersz, piąty wiersz wyraźnie to yy, mówi. Gdyż tak jak obfitują cierpienia Chrystusa, czy ze względu na Chrystusa, czy przez Chrystusa, względem nas, tak przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Więc tutaj apostoł Paweł ma na myśli konkretne uciski, konkretne cierpienia, konkretne doświadczenia, które są związane z wiarą w Jezusa Chrystusa. I niektórzy z nas również w tej mierze, w, jakiejś, w jakimś stopniu, też doświadczyli ze względu na Chrystusa przykrości, odrzucenia od najbliższych, Zerwania więzów z jakimiś przyjaciółmi, ludźmi, więc też mamy jakieś doświadczenie tego cierpienia. Chociaż słuchając o tym, co dzieje się w różnych częściach świata, a dzisiaj właśnie temu poświęcamy nasze zgromadzenie, by spojrzeć na inne miejsca na świecie, gdzie chrześcijanie służą Chrystusowi. I naprawdę są prześladowani w taki sposób, którego my nie poznaliśmy. Są bici, są torturowani, są zamykani w więzieniach, zsyłani do obozów pracy, gdzie wykonują pracę jak zwierzęta, aby ich po prostu wycieńczyć i, i zniszczyć. I niektórzy z nich są poddawani egzekucji kary śmierci. Więc My, myślę, nikt z nas tego typu ucisków, cierpień z powodu wiary w Chrystusa jeszcze nie doświadczył. Niektórzy z nas może właśnie w rodzinie byli, zostali odrzuceni czy wyrzuceni nawet z domu, bici, ale jak słyszymy o tym, co dzieje się w różnych częściach świata, to myślę, że naprawdę no, możemy dziękować Bogu i powinniśmy dziękować Bogu za ten pokój, za tą wolność, za tą swobodę, którą mamy, a jednocześnie nie zapominać o tych, którzy nie mają tego wszystkiego, którzy codziennie są w niebezpieczeństwie. Samo posiadanie Pisma Świętego, jest przestępstwem, za które trzy pokolenia mogą pójść do więzienia. Jeśli ty masz Biblię, to twoi rodzice i twoje dzieci, a nawet wnuki, jeśli masz wnuki, wszyscy idą do więzienia, nie tylko ty. Więc to, to, to, to jest coś, mówię, czego my nie znamy, o czym słyszymy, słyszeliśmy, może czytaliśmy, Natomiast nie mamy takich doświadczeń. I zobaczcie, że w tym fragmencie apostoł Paweł mówi o pociesze w utrapieniach, w uciskach. I mówi też o tej pociesze, która jest udziałem cierpiących, która płynie od innych wierzących, którzy w jakiejś mierze też doświadczyli tego cierpienia. Rozumieją to cierpienie. Paweł mówi, że on i jego współpracownicy są pocieszani we wszelkim ucisku, którego oni doświadczyli, aby mogli tą pociechą, którą otrzymali od Boga podczas swojego utrapienia, pocieszać innych, którzy są w utrapieniu. Więc kochani, jeśli doświadczyliśmy jakiegoś utrapienia, cierpienia z powodu Jezusa, to nasze serca będą bardziej wrażliwe na tych, którzy cierpią. Rozumiemy, co to znaczy być odrzuconymi przez najbliższych, rozumiemy, co to znaczy być wyśmiewanymi, rozumiemy, co to znaczy być w pogardzie. Więc chociaż czasami mamy tendencję do użalania się nad sobą, rozczulania się nad sobą, czasami naprawdę z błahych powodów, ale nawet jeśli są to poważne powody, to wiedzmy, że Bóg wykorzystuje je, by kształtować nasze współczucie do innych Bóg używa ich, by nas kształtować by nam też dać to doświadczenie w cierpieniach samego Pana naszego którego jesteśmy naśladowcami i widzimy, że apostołowie oprócz tego smutku, który im towarzyszył i pocieszenia, którego doświadczali byli w miejscu niejednokrotnie w którym się radowali i chlubili się z tych cierpień, które przeżywali. to jest cel, do którego też chrześcijanie winni dążyć, kiedy przeżywają doświadczenia. Żeby nie tylko doświadczać smutku i pocieszenia, ale przejść do miejsca, w którym rozumiejąc wartość uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa, potrafimy się radować. Zobaczcie dalej, Paweł w szóstym wierszu mówi, jeśli jesteśmy uciskani, to dla waszej pociechy i zbawienia. Paweł doszedł do miejsca, w którym rozumiał, że jego cierpienie nie jest tak bardzo ze względu na niego samego, jak na innych, którym służy. To jest, myślę, też jedna z takich wielkich potrzeb dzisiaj Kościoła. Jesteśmy tak bardzo skupieni na sobie. Na naszych problemach, na naszych cierpieniach. Jakby nie mamy często tej perspektywy, że to, co Bóg czyni w naszym życiu, czyni po to, żeby nas przysposobić do dzieła, do którego nas powołał w swoim Kościele. Nie żyjemy dla siebie, nie powinniśmy żyć dla siebie. Powinniśmy być martwi w Chrystusie i żyjący dla Jego Królestwa, dla Jego chwały. Paweł, jak widzimy tutaj, w ten sposób myśli. Mówi, to, że my jesteśmy uciskani, to jest dla waszej korzyści, dla waszego zbawienia, zobaczcie, mówi. Dla waszej pociechy. Więc Paweł wiedział, że jego uciski, cierpienia były częścią tego apostolstwa, do którego został powołany głoszenia Ewangelii, zbawienia ludziom i to się wiązało z cierpieniem. Paweł to wiedział, że to jest częścią normalnego podążania za Chrystusem. Że wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie, będą znosić uciski, utrapienia, prześladowania. nie uważał, że chrześcijaństwo to jest łatwiejsza droga życia, to jest lżejsza droga życia, to jest przyjemniejsza droga życia. Niestety dzisiaj tak to często jest prezentowane i wielu ludzi przychodzi, w cudzysłowie, do Chrystusa, bo słyszą, że Jezus im pomoże, że Jezus rozwiąże ich problemy, że ich życie stanie się lepsze, radośniejsze, pełniejsze. i nie w, Często akcent jest położony na to doczesne życie. I potem, kiedy przychodzą problemy w rodzinie, przychodzą jakieś problemy z ludźmi, ludzie się dziwią i, i są zaskoczeni i są rozczarowani, bo spodziewali się, że wszystko będzie lepiej. Ja pamiętam sam, jak ja się nawróciłem. Ja byłem tak przejęty tą wspaniałością Chrystusa, że myślałem, że jak pójdę do domu i powiem mojej mamie, że się nawróciłem, to ona się ucieszy. No mówię, mamo, przestanę się włóczyć po dyskotekach, przestanę z tymi moimi kumplami pić, zacznę się uczyć. No, myślałem, że mama się ucieszy. Byłem pewien, że ona się ucieszy. A ona popatrzyła na mnie i mówi, ty, tobie coś odbiło. Tobie jakieś narkotyki dali. Ty, ty zwariowałeś. I, i, I postawiała mi ultimatum. Albo zerwę z tą moją wiarą, albo wynocha z domu. Musiałem wyprowadzić się z domu, mając 18 lat, w trzeciej klasie szkoły średniej. I byłem zdziwiony, nie rozumiałem, płakałem. Mówiłem, Boże, co się dzieje? Przecież ja chcę za Tobą iść, ja chcę Tobie służyć, chcę Tobie, przecież całe moje życie. Czemu moja mama mnie własna z domu wyrzuca? Nie rozumiałem, bo właśnie... Niestety, też tak sobie wyobrażałem taką wiecie, drogę po płatkach róż teraz za Jezusem. Że już poszedłem do klasy i zacząłem kolegom mówić. Też się zdziwiłem, jak oni po prostu patrzyli na mnie, jakby mi odbiło. Nie rozumiałem tego. Myślałem, że to po prostu takie jest cudowne, takie wspaniałe, takie, że wszyscy będą tego chcieli. Ale wiecie, że nie wszyscy tego chcą. Niektórzy bardziej miłują ciemność niż Bożą światłość. I nasi bracia i siostry w różnych krajach doświadczają na co dzień takich i daleko głębszych, boleśniejszych utrapień. Są prześladowani przez swoich religijnych sąsiadów, którzy wiarę w Chrystusa postrzegają jako zagrożenie dla ich religii i ich porządku państwowego, który jest oparty na tej religii są prześladowani przez władze świeckie, którzy też postrzegają chrześcijaństwo jako zagrożenie dla ich idei komunistycznych czy innych, które uważają, że nie ma, nie ma w nich miejsca na jakąkolwiek wiarę w jakiegokolwiek Boga. Natomiast tutaj widzimy w tym, co Paweł mówi, że uciski są częścią głoszenia Ewangelii i zbawienia ludzkich dusz. I mówi, jeśli jesteśmy pocieszani, to dla waszej pociechy, uzdaniającej do wytrwałości w pośród tych samych cierpień, których i my doznajemy. Paweł wiedział, że jego cierpienia nie były wyjątkowe, że to nie tylko on tak cierpiał. Paweł wiedział, że wszyscy ci chrześcijanie, do których szedł, gdzie głosił Ewangelię, naraża ich na cierpienia, na prześladowania. On wiedział, że Koryntianie też będą prześladowani. Czy są prześladowani? Czy doświadczają już prześladowań? To samo widzimy w Tesalonice, było to samo w Filipi. Gdziekolwiek Paweł Szeti głosił Ewangelię, to przygotowywał ich i mówił, że do Królestwa Bożego muszą wejść przez co? Przez wiele ucisku. Przez wiele ucisków. Czy my dzisiaj tak głosimy Ewangelię? Czy zapowiadamy ludziom, o którym mówimy, że żeby poszli za Jezusem, że to będzie ich wiele kosztować? Że będą cierpieć z tego powodu? Że nie wszyscy będą się z tego cieszyć i ich akceptować? Mam nadzieję, że tak robimy. Że nie głosimy im jakiejś cukierkowej Ewangelii, nieprawdziwej Ewangelii, zapowiadając im tylko same benefity w doczesnym życiu. Ale mówimy o tych duchowych korzyściach, które wierzymy daleko, przewyższają te doświadczenia doczesne. Ale musimy jedno i drugie mówić, musimy przygotowywać tych, którzy decydują się i za Jezusem, że to będzie wielokrotnie bolesne, że z tego powodu będą znosić różnego rodzaju przykrości, prześladowania, uciski, a w pośród nich możemy oczekiwać pociechy. Możemy oczekiwać zachęty i my jako bracia, siostry winniśmy sobie wzajemnie tej pociechy dodawać i też myśląc o Kościele, poza naszą wspólnotą, poza naszą tutaj małą grupką, pamiętać o nich, byśmy tak jak możemy ich pocieszali, tak jak możemy ich wspierali, tak jak możemy byli dla nich pomocą i zachętą i wsparciem. Wołali do Boga, modlili się o nich. Jeśli możemy, finansowo wsparli te różne działania na rzecz prześladowanych chrześcijan. Paweł dalej mówi, nasza nadzieja co do Was jest mocna, gdyż wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, taki pociechy. Zachęcam Was, żebyście policzyli, ile razy w tych kilku wierszach Paweł używa tych dwóch terminów. Uciski, utrapienia, cierpienia, a jednocześnie pociecha, pociecha, pociecha. To nie jest tak, że Bóg dopuszcza jedynie cierpienie. On zawsze z tym cierpieniem, doświadczeniem daje łaskę, pociechy, wzmocnienia, Udziela nam sił, żebyśmy mogli stawić czoła. I to, to samo ufamy, jeśli chodzi o naszych braci i siostry, którzy cierpią w różnych częściach świata. Ufamy, że wraz z cierpieniem i uciskiem ma, jest dla nich wystarczająca Boża łaska. Ale jesteśmy wzywani jako Kościół, by modlić się o nich, by wołać za nimi. Zobaczcie, co Paweł dalej mówi. Mówi, nie chcemy bowiem, byście nie byli nie chcemy, byście byli nieświadomi, bracia, co do naszego ucisku, do którego doszło w Azji. I teraz Paweł opowiada krótkie świadectwo o tym, co wydarzyło się, gdy głosili Ewangelię w Azji. Mówi, doszło do tego, że ponad miarę, dosłownie aż do niemożliwości, ponad nasze siły, byliśmy obciążeni. Paweł mówi, byliśmy w takim doświadczeniu, którego po ludzku nie moglibyśmy znieść. Było tak ciężko. I jak będziemy dzisiaj oglądali i słuchali o tym, co się dzieje w niektórych krajach, po ludzku naprawdę jest to ciężkie do zniesienia. Ale Paweł wie, że jako chrześcijanie mamy dostęp do czegoś więcej niż tylko naszej ludzkiej siły i naszych ludzkich zdolności, i naszych ludzkich możliwości. Mówi tak, to było ponad nasze siły. Mówi, zwątpiliśmy, zwątpiliśmy czy w ogóle przeżyjemy. I tutaj Paweł używa takiego terminu, który oznacza być w sytuacji bez wyjścia. Popaść w niepewność i rozpacz. A więc Paweł mówi, tak, byliśmy w takim miejscu rozpaczy, niepewności, zwątpienia, czy w ogóle przeżyjemy. Myśleliśmy, że koniec. Zresztą dalej mówi, byliśmy przekonani, że ciąży na nas wyrok śmierci. Dlaczego? Abyśmy nie polegali na sobie samych. Zobaczcie, jaka wielka lekcja. Czyż nie o to się często modlimy? Panie, chcę na tobie polegać, chcę, żebyś ty był moją skałą. W jaki sposób się tego nauczymy? Śpiewając pieśni? Słuchając kazań? Częściowo tak. Ale tak naprawdę te lekcje docierają do nas w doświadczenia. Do, do, dochodzą do nas, kiedy po prostu znajdujemy się w tym miejscu, gdzie musimy polegać na Bogu, a nie na sobie. Nie na własnym rozumie, nie na własnym doświadczeniu, nie na innych ludziach, ale na Bogu, który wzbudza nawet z umarłych, który ma wszelką moc i Paweł mówi: My też musieliśmy to przejść, my też musieliśmy tego doświadczyć, musieliśmy w tym naszym załamaniu, w tym naszym zwątpieniu, w tym naszym poczuciu, że to już koniec, nauczyliśmy się, mówi, yy, yy, nauczyliśmy się polegać na Bogu, a nie na sobie samych. Zobaczcie, to są lekcje, które apostoł Paweł po latach swojej wiernej służby musiał nadal przerabiać: że nie może na sobie polegać. Że cały czas potrzebuje w całej pełni polegać na Bogu i tylko na Bogu. Mówi, On nas uchronił od pewnej śmierci. Wydawało się, że już nie ma ratunku, nie ma wyjścia, a jednak Bóg nas wyrwał. Ile my słyszymy takich świadectw? Paweł w innym miejscu mówi, wyrwał mnie z paszczy lwa. Nie wiemy, czy dosłownie, czy obrazowo mówi, ale mówi o takim zagrożeniu, gdzie już nie ma szans. No jak, gdzie tam, jak już lew cię dopadnie, to koniec, szarpiecie tak? A Paweł mówi, że Bóg wyrwał go z paszczy lwa. A tutaj mówi, z niemożliwego doświadczenia, uchronił nas od pewnej śmierci. I mówi, i nadal chroni, i w tym pokładamy nadzieję, że jeszcze uchroni. Dlaczego? Mówi, bo wy się modlicie przy waszym współdziałaniu, w modlitwie o nas. Paweł się modlił o siebie, jestem pewien. Widzimy, jakim Paweł jest człowiekiem modlitwy. A Paweł, zobaczcie, tutaj mówi, że w tych jego doświadczeniach jako apostoła, w tych jego uciskach, w tych utrapieniach, w których Bóg go cudownie ratuje, polega na modlitwie koryntian. Tych, którzy, wiecie, byli dalecy od doskonałości, Którzy, jak dalsza część tego listu pokazuje, nie traktowali go tak, jak powinni go byli traktować. Ale Paweł mówi, wiem, że przy waszym współdziałaniu w modlitwie o nas będziemy uchronieni, będziemy uratowani. I wiemy, że do każdego zboru, gdzie Paweł pisał, prosił o modlitwę. Prosił braci, i siostry, módlcie się za nami. Módlcie się za nami. Mówi, drzwi są otwarte szeroko, ale, ale jest wielu przeciwników. Jest wiele problemów. Módlcie się, bracia, za nami. Jakże my moglibyśmy nie modlić się o tych, o których wiemy, że cierpią dzisiaj dla Chrystusa w obozach pracy, w więzieniach. Módlmy się za nimi. Współdziałajmy z nimi w modlitwie, w ich trudzie, w ich łzach, w ich przelewanej krwi. Aby z ust wielu popłynęły podziękowania za nas, za udzielony nam dar łaski. Kochani, jak słyszę o tym, ilu muzułmanów się nawraca, jakże nie dziękować Boku. Pomimo ucisków, pomimo wrogości, pomimo prześladowań w Syrii, w Iranie, ludzie się nawracają do Chrystusa, ryzykując wszystko, oddając wszystko. że nie dziękować Bogu za to dzieło łaski w pośród tych utrapień, w pośród tego cierpienia, w pośród tego całego bólu, który temu towarzyszy. Ale jeśli rozumiemy, z czego są uratowani, jeśli rozumiemy, jaki jest los zgubionego człowieka bez Chrystusa, wieczna śmierć, wieczne potępienie, wieczne oddzielenie od Bożej chwały i życia Bożego, to cóż są, czymże są te tymczasowe utrapienia? Paweł mówi o swoich utrapieniach, że nie są nawet godne, żeby porównywać je z wieczną chwałą. Więc kochani, mówiąc o tych dzisiaj rzeczach, nie chcemy tutaj się rozrzewnić, tak jak ja się rozrzewniam i, i, i, i jacyś wyjść stąd utrapieni i obciążeni. Nie, mam nadzieję, że to, co zobaczymy, to o czym będziemy mówili, o czym się będziemy modlili, podniesie nas na duchu, wzbudzi w nas dziękczynienie, z, z Bożego działania w pośród tego całego cierpienia, które dzisiaj ma miejsce w tylu miejscach świata. Jeśli dusze są zbawione, jeśli ludzie są przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Życia w Chrystusie, do Królestwa Jego Cudownej Światłości, to żadne doczesne cierpienie nie powinno dla nas być czymś, co w jakiejkolwiek mierze umniejsza to bogactwo Bożej chwały. Pan Jezus wiemy, ile wycierpiał dla nas. I uczynił to z, oczekując radości, która go oczekiwała. Radości zbawienia dusz. I on cierpiał i mówi, nie jest uczeń nadmistrza. Jeśli mnie nienawidzili, was będą nienawidzieć. Jeśli mnie prześladowali, was będą prześladować. Ale mówi, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I my dzisiaj, kochani, musimy być pełni ufności i słuchając o cierpieniach innych, doświadczając niektórzy z nas w różnej mierze tych cierpień, nie powinniśmy upadać na duchu, ale powinniśmy właśnie przychodzić do Boga wszelkiej pociechy i szukać u Niego tej pociechy dla nas i wołać o tą pociechę i wsparcie i łaskę dla tych, którzy cierpią i przechodzą prześladowania. O tym będziemy więcej później mówili. Teraz powstańmy i módlmy się i wielbimy Boga, Boga zbawienia. Śpiewajmy te pieśni, które mówią o wspaniałości Jego zbawienia, o wielkości Jego łaski. Wywyższajmy Go, wysławiajmy Go, a później jeszcze będziemy mieli czas modlitwy i przyglądania się temu, co dzieje się w innych krajach. Panie nasz, przychodzimy do Ciebie, naszego dobrego Ojca w niebie, tego, który umiłował nas i posłał swego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I modlimy się, aby ta radość z tego zbawienia, ta radość z Twojego niewysłowionego daru była naszym udziałem i była naszym udziałem braci i sióstr na całej ziemi. W największych utrapieniach, w największym cierpieniu, w największym osamotnieniu, Panie ufamy, że Ty nas nigdy nie porzucasz, nie opuszczasz, ale jesteś zawsze z nami i Twoja łaska wystarczy. Wraz z doświadczeniem dajesz łaskę, żeby przejść to doświadczenie. W Tobie pokładamy tę ufność I w tej ufności chcemy modlić się dzisiaj O naszych braci i siostry Chcemy pamiętać o tych, którzy Ci wiernie służą I naprawdę boleśnie cierpią Ponoszą wielkie koszta W tej służbie dla Ciebie Uzdolnij nas do słuchania Uzdolnij nas do modlitwy Daj Panie, żebyśmy nie stali tutaj bezczynnie Jak kołki w płocie ale żebyśmy poruszeni, uzdolnieni przez Twego Ducha, Panie, modlili się do Ciebie, wielbili Ciebie za wielki dar zbawienia i modlili się o naszych kochanych braci i siostry, którzy są wielkim utrapieniem, aby nie, nie zachwiali się w wierze, aby nie wyrzekli się Ciebie, aby wytrwali uwielbili Ciebie w życiu, w cierpieniu w śmierci powierzamy w Twoje ręce ten czas Panie i modlimy się byś mówił do nas i dał też nam wynieść wielkie lekcje jakie dzisiaj chcesz nas uczyć przemieniaj nas Niechaj Tobie płynie wszelka cześć i chwała. Amen. Dzięki Ojcze nasz, że możemy być przed obliczem świętego, wspaniałego, cudownego Boga, którego możemy nazywać Ojcem. I Słuchając o tym, co się dzieje gdzieś na świecie, Myślę, Ojcze, o, o tym, że rzeczy dzieją się i będą się działy i nie mamy na wiele rzeczy wpływu, ale też na wiele rzeczy mamy wpływ i młodzę się, żebyśmy to, co możemy zrobić, żebyśmy robili ku temu upodobaniu, ku dobru innych bliźniego, braci, sióstr, ku przemianie naszych serc, naszych charakterów na podobieństwo Pana Jezusa. I myśląc o tym, co jest prawdziwą wartością, tak modlę się, żeby nasze życie, każdego z nas było wartościowe w swoich oczach, żeby było byle jakie, ale to, co myślimy, czego pragniemy, co robimy do czego dążymy, żeby było naprawdę wartościowe w Twoich oczach. Proszę czego dotykaj, nas, przemieniaj, poruszaj, prowadź. Amen. Amen. Amen. Będziemy modlili się o dwa kraje, najpierw o Iran, a później o Koreę Północną. Iran od 1979 roku jest republiką islamską, co oznacza, że te fundamenty islamu są fundamentami państwa i sposobem zarządzania państwem, czyli prawo Iranu opiera się na prawodawstwie islamu, na zasadach islamu. Islam jest religią państwową, szariat, czyli prawo islamskie jest prawem państwowym i jest ściśle egzekwowane. Są tam tradycyjne kościoły armiańskie, ormiańskie i asyryjskie i chociaż one są teoretycznie, mogą funkcjonować, są tolerowane przez państwo, to podczas ich zgromadzeń nie mogą posługiwać się narodowym językiem farsi i oczywiście nie mają prawa nikogo ewangelizować jakakolwiek forma nawracania kogokolwiek z islamu jest przestępstwem, karanym śmiercią. Czyli nie wolno nikomu mówić o Jezusie. W ostatnich latach jednak wielu muzułmanów usłyszało Ewangelię. Bracia i siostry, pomimo że żyją tam w takim kraju, w takich ograniczeniach, dzielą się Ewangelią. Dzisiaj też przez internet nadawane są kazania, czytane jest Słowo Boże, są chrześcijańskie programy, audycje, świadectwa, które są transmitowane przez internet czy przez fale radiowe. Transworld Radio też nadaje i inne stacje chrześcijańskie, więc Ewangelia w różny sposób dociera. Do muzułmanów i wielu muzułmanów w Iranie, pomimo właśnie tych wszystkich państwowych ograniczeń, stało się chrześcijanami, co oczywiście dla nich jest wyrokiem śmierci. Dzisiaj większość chrześcijan, jacy są w Iranie, to są ludzie, którzy byli wcześniej muzułmanami. Już nie właśnie ci Ormianie czy z tych kościołów asyryjskich, tylko to są nawróceni obecnie muzułmanie, byli muzułmanie. I oni stanowią dzisiaj większość kościoła w Iranie. Rząd irański traktuje ich i traktuje całą tą chrześcijańską propagandę, jak oni to nazywają, jako Walkę z zachodu z islamem i walkę z władzami kraju, czyli poczytują to sobie za jakąś ujmę, kiedy jakikolwiek człowiek uznaje chrześcijaństwo, a nie islam za prawdziwą drogę do Boga. I to jest traktowane jako przestępstwo prawa państwowego, ponieważ to uderza w politykę państwa, ponieważ ta polityka zasadza się na islamie. Więc każdy, kto nie uznaje islamu, nie uznaje prawa państwowego. Wyobrażacie sobie życie w takich realiach, kiedy prawo stanowi, że masz wierzyć w, Moh w Mohameda jako proroka i Allaha jako jedynego Boga i to, co Islam mówi o tym Bogu. Krzysiu, mogę Cię prosić o ten przedłużacz czy jednak ten audio długi, co mówiłeś, bo ja nie będę nosił, tylko wtedy tu podłączę. Konwertyci, czyli ci, którzy nawrócili się z Islamu na chrześcijaństwo, są aresztowani Stawiani przed sądem, skazywani na wiele lat więzienia i jest to nazywane przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu narodowemu. Takie są wyroki, takie jest uzasadnienie wyroków, że oni są zagrożeniem dla kraju i dopuścili się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu narodowemu. W więzieniu oczywiście są torturowani fizycznie psychicznie, na różne sposoby są zmuszani do wyrzeczenia się wiary w Chrystusa i przyjęcia ponownie islamu. Także jest to w takiej rzeczywistości żyją nasi bracia i siostry w Iranie, a pomimo tego nie ustają w spotykaniu się, głoszeniu Ewangelii Dzieleniu się tym, czego przeżyli, co doświadczyli. I za chwilkę obejrzymy króciutki film, który prezentuje ich postawy wiary, a następnie będziemy się modlić. Nie można pomijać tego faktu. Rząd Iranu jest dumny ze swojej religii państwowej, czyli islamu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i Rada Strażników pilnują, aby islam był przewodnią zasadą Republiki Islamskiej. Jednak duża część społeczeństwa jest rozgoryczona. Ludzie odwracają się od konserwatywnych nauk islamskich mułów i szukają alternatywy. Państwo postrzega chrześcijan, którzy głoszą Ewangelię oraz muzułmanów, którzy nawracają się na chrześcijaństwo jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Dlatego nieliczne oficjalne uznane kościoły są pod ścisłym nadzorem władz. Nie wolno im odprawiać nabożeństw w języku perskim, a już na pewno nie wolno im przyjmować konwertytów. Po pandemii COVID-19 cztery działające jeszcze wówczas kościoły odprawiające nabożeństwa po persku zostały zamknięte na czas nieokreślony i nie pozwolono na ich ponowne otwarcie. Eksperci szacują, że w ukryciu pozostaje około 800 tysięcy chrześcijan. Strach przed tajnymi służbami jest wszechobecny wśród chrześcijan. Tajna policja regularnie przeprowadza naloty i aresztuje przywódców kościołów domowych. Pamiętam małą grupę chrześcijan, która spotykała się w naszym mieszkaniu. Było nas czworo czy pięcioro. To był nasz kościół domowy. Nasz lider dzwonił do nas kilka dni wcześniej, aby nam powiedzieć, kiedy się spotykamy, ale my nie mieliśmy jego numeru ze względów bezpieczeństwa. Aby nie można nas było zlokalizować przed spotkaniem, wyjmowaliśmy z telefonów baterie. Dla bezpieczeństwa nie znaliśmy nawet naszych prawdziwych imion. Bez względu na to, jak ostrożni są chrześcijanie, zawsze grozi im aresztowanie i tortury. Pewnego dnia aresztowano kilka osób z naszej grupy. Reszta z nas otrzymała ostrzeżenie. Aresztujemy cię, chyba że się wyprowadzisz albo wyjedziesz z Iranu. Kiedy ktoś musi opuścić swój dom, oznacza to, że zostawia za sobą całe swoje życie. Zamknęli nas obu, każdego osobno. Bardzo się bałem. Jedyną myślą, która dodawała mi odwagi, była myśl o Jezusie. Dlatego cały czas rozmawiałem z Jezusem. Bardzo się bałem z powodu książek w samochodzie. Było ich zbyt wiele. I wiedziałem, że mogą mnie skazać. Wiem, że Jezus był z nami, kiedy nas bili i przesłuchiwali. Czuliśmy ciepło w naszych sercach i czuliśmy, że Jezus jest z nami. Sam Jezus powiedział: Szczęśliwy ten, kto jest prześladowany i bity z mego powodu. Mój mąż i ja codziennie modliliśmy się za Irańczyków, za każde miasto w Iranie, za wszystkie ulice, po których chodziliśmy, za wszystkich ludzi, których spotkaliśmy. Modlimy się za tych, którym mówiliśmy o Jezusie. Proszę modlić się za tych, którzy są pod presją lub w więzieniu ze względu na imię Jezusa Chrystusa, aby wkrótce nadszedł Dzień Wolności. Amen. Tutaj mamy tematy do modlitwy. Jak widzieliście na tym filmie, ci, którzy tam mówili pochodzili z takich raczej tradycyjnych, historycznych kościołów. Tam różne rzeczy było widać w tle, które to sugerują. Więc myśląc o tych 800 tysiącach chrześcijan, nie wiem ilu z nich jest prawdziwie ewangelicznie wierzących, prawdziwie nawróconych, trudno jest to szacować. Niemniej jednak ta liczba 800 tysięcy w takim kraju jest znaczącą liczbą. W naszym kraju wszystkich ewangelicznych chrześcijan jest około 100 tysięcy. Więc tutaj mamy 800 tysięcy w Iranie, w kraju muzułmańskim. Tak jak mówię, nie trudno jest nam oceniać ich wiarę, zrozumienie biblijne, prawdziwe odrodzenie. To, to, to, to nie o to chodzi tutaj dzisiaj. Natomiast są to ludzie, którzy myślę, że nawet jeśli są w tych historycznych kościołach, to jest poważna decyzja wierzyć w Jezusa w takim kraju. I myślę, że niektórzy z nich może zawstydziliby nas w ich oddaniu się Jezusowi i tym, jaką cenę są gotowi zapłacić za pójście za Jezusem. Więc to nie czas dzisiaj, żeby wiecie, wchodzić w te y, trudności dzisiejszego chrześcijaństwa tak zwanego i tego, co się mieści pod tym szyldem. Dzisiaj mamy się modlić o tych, którzy tam y, uwierzyli w Jezusa, głoszą Ewangelię, y, idą za Jezusem i cierpią z tego powodu. Modlić się, aby dziękować Bogu za to, że tak wielu Irańczyków poznało Jezusa i nawróciło się do Jezusa i oddało się Jezusowi i modlić się właśnie o te kościoły domowe o bezpieczeństwo żeby oni mogli się spotykać żeby gromadząc się byli chronieni przez Boga przed tymi, którzy ich śledzą którzy napadają na nich i bestialsko ich traktują o pocieszenie, siłę odwagę dla chrześcijan przetrzymywanych w więzieniach aby współwięźniowie i strażnicy dzięki przetrzymywanym tam chrześcijanom uwierzyli w Chrystusa. Wiemy, że Słowo Boże nie jest związane. Nawet jeśli chrześcijanie są związani. Apostoł Paweł z więzienia pisał listy i składał świadectwo właśnie swoim strażnikom. Składał świadectwo także, jak mówi w liście do Filipian, wielu nawet w Wokół cesarza uwierzyło. Wielu żołnierzy uwierzyło. Mówi, cała Ewangelia jest znana wszystkim w Pretorium, a więc tam wśród tych strażników więziennych. Więc dzisiaj chrześcijanie idąc do więzienia nie przestają składać świadectwa. Oni tam dalej świadczą o Chrystusie. Aby chrześcijanie byli silni, silnie zakorzenieni w Biblii, żeby znali Słowo, chodzili w Jego prawdzie i aby Jezus powoływał do służby mądrych i oddanych przywódców Kościoła w Iranie. I też jeśli macie na sercu jakieś inne rzeczy, o które wierzycie, że powinniśmy się modlić, to to czyjmy. Tutaj mamy propozycję modlitwy, ale oczywiście w tej modlitwie możemy wołać do Boga tak jak Mamy to na sercu, tak jak to rozumiemy. Także powstańmy i spędźmy chwilę w modlitwie o, o, o Kościół w Iranie i o Boże dzieło w Iranie. Kochany nasz Panie, chcemy przyjść do Ciebie z dziękczynieniem za to, że Ewangelia dociera na krańce ziemi, że drzwi są otwarte nie zawsze można łatwo wyjść, wyjechać, ale można wejść, można zanieść Ewangelię, i wielu to czyni, narażając swe życie. Podejmując to ryzyko, które wiąże się, które wynika z dzielenia się Ewangelią w takich krajach jak Iran. I dziękujemy za tych wszystkich odważnych misjonarzy i pracowników i Kościół, który pomimo tych licznych represji i przeszkód nie ustaje w głoszeniu Twojej Ewangelii, w dzieleniu się dobrą nowiną o zbawieniu, które jest tylko w Jezusie, nie w islamie, nie w żadnej innej osobie, religii, ale tylko w Jezusie. I modlimy się, Panie, żebyś strzegł naszych braci i sióstr, byś ich chronił w obliczu nienawiści, ataków, prześladowań, abyś ich strzegł. A kiedy przychodzą te, te doświadczenia, te uciski, te prześladowania, żebyś dawał im siłę, byś dawał im odwagę, byś ich umacniał, byś ich pocieszał, byś pomógł im przejść przez te wszystkie trudy z wiarą, z patrzeniem na Ciebie, z zaufaniem Tobie. Prosimy Twoje dzieło w ich życiu. Amen. Jak pewnie wiecie, Korea Północna jest jednym z krajów, który od wielu lat figuruje... Coś tam nie tak, Peter? I Tak, ale jest teraz o Korei też. Dalej. Jest OK. Korea Północna jest właśnie jednym z takich najbardziej zamkniętych krajów na świecie w ogóle. Kraj bardzo odizolowany od całej reszty świata. I te materiały, które dzisiaj możemy znaleźć w internecie, no, przedstawiają takie dwie rzeczywistości. Są te materiały wyprodukowane przez media północno-koreańskie, i one przedstawiają, wiecie, takie obrazy uśmiechniętych, ludzi zadowolonych, taki porządek i taki ład. Natomiast te wszystkie nagrania ludzi, którzy tam filmują rzeczywistość albo ludzi, którzy uciekli z tego kraju i składają świadectwo o, o życiu w Korei Północnej, no to zupełnie inny obraz się wyłania niesamowitego reżimu i totalnej, totalnego braku wolności, wyznania i sumienia. I znowu, chociaż w stolicy znajdują się kościoły, które są pokazywane odwiedzającym, no to jest to taki show, który ma na celu pokazać, że oni nikogo nie prześladują, że jest wolność wiary, ale to oczywiście jest wielka fikcja i propaganda tego rządu, który tam jest nad tym krajem. Ten rząd Korei Północnej definiuje sposób życia swoich obywateli w najdrobniejszych szczegółach, posługując się indoktrynacją oraz rozpowszechnioną kontrolą. Tak naprawdę każdy kontroluje każdego i każdy jest zobligowany do donoszenia na każdego, kto w w jakimkolwiek sposób odbiega od ustalonych norm. Czyli każdy obywatel jest zobowiązany wręcz do donoszenia na innych obywateli, sąsiadów, członków rodzin nawet, jeżeli w jakiejkolwiek mierze się odchylają od tego, co jest ustaloną polityką państwa. Założyciel Korei Północnej Kim Il-sung jego następcy, jego syn Kim Jong-il i obecnie rządzący wnuk Kim jong un domagają się boskiej czci. Nie nazywają się Bogiem w takim sensie w jakim my definiujemy Boga, ale domagają się całkowitego posłuszeństwa i reagowania na wszelkie ich wypowiedzi, Wszelkie ich decyzje absolutną zgodą, absolutnym aplauzem. Nie ma tam miejsca na jakąś demokrację, chociaż się to nazywa demokratyczna Republika Korei Północnej, co jest jakimś zaprzeczeniem tego, co, tego reżimu, który tam jest. Władcy Korei Północnej są absolutnym autorytetem we wszystkim. W każdej dziedzinie, jakakolwiek ich wypowiedź, na jaki temat pada, jest niepodważalna. Nie podlega żadnej dyskusji. Wszyscy przyjmują ją jak Słowo Boga, czyli kogoś nieomylnego, kogoś, kto ma absolutną władzę nad życiem ludzi w każdej sferze. Ponieważ jakbyście poczytali czy posłuchali wypowiedzi tych władców, oni się wypowiadają na, na, na wszelkie tematy, tak jak oni to sobie wyobrażają i tutaj to się staje prawem. To, co oni powiedzą, jest prawem. Ktokolwiek zaśmie to zakwestionować czy, co gorsza, krytykować, jest przestępcą i wyciągane są bolesne konsekwencje. Ponieważ chrześcijanie czczą Trójjednego Boga, Ojca, Syna i Ducha, jako najwyższy autorytet swego życia, z definicji są wrogami państwa. Ponieważ według definicji państwa kora, północno-koreańskiego to rządzący ten, ten, ten, głowa państwa tak, jest najwyższym autorytetem. Nie może być żadnego innego autorytetu. Więc tutaj jeśli chrześcijanie powołują się na Biblię, powołują się na słowa Jezusa, czy na jakikolwiek autorytet poza ten państwowy stają się wrogami państwa. A więc chrześcijanie, jest zakaz posiadania Biblii, więc chrześcijanie muszą ukrywać swoje Biblii, jeśli je mają. Jeśli się modlą, to tylko po cichu, żeby nikt ich nie usłyszał, bo jak ktokolwiek usłyszy, że ktokolwiek się modli, ma obowiązek donieść. Spotykają się w tajemnicy, właściwie w podziemiu tak naprawdę. Cały Kościół tam jest w podziemiu. Jeśli chrześcijanin zostanie odkryty, że wierzy w Jezusa, wierzy w Biblię, ma Biblię, jest aresztowany, torturowany i albo zabity, albo skazany na obóz pracy. I te obozy pracy też są zdjęcia, też są filmy, możecie <śmiech> zobaczyć, jak to wygląda. To jest tak, jak... Auschwitz, jak, jak w tych obozach hitlerowskich. Katorżnicza praca, jak, jak w średniowieczu. Ludzie pracują rękami, kopią w ziemi, dźwigają kamienie na plecach, noszą. Po prostu praca, która ma ich wyniszczyć i zabić. I są oczywiście karmieni jakimiś no, rzeczami, które trudno nazwać jedzeniem w ogóle. Trudno jest na tym przeżyć. Także to są niewyobrażalne obrazy. I pomimo tych wszystkich skrajnie bestialskich prześladowań, szacuje się, że w Korei Północnej żyje od 300 tysięcy do 500 tysięcy chrześcijan. Ponownie porównajmy to. Ze 100 tysiącami ewangelicznych chrześcijan w Polsce, gdzie mamy wolność, gdzie mamy możliwość głoszenia Ewangelii wszelkimi możliwymi sposobami. I ilu z tych 100 tysięcy ewangelicznych chrześcijan jest prawdziwymi chrześcijanami? To jest inna rzecz. Tak? A tutaj mamy od 300 tysięcy do 500 tysięcy. I to są każdy z nich. To są ludzie, którzy opowiadając się za Jezusem wiedzą, że za to grozi śmierć. Więc ja nie sądzę, że to są nominalni chrześcijanie, bo tam nie opłaca się być nominalnym chrześcijanem w takim kraju. Nie ma żadnej korzyści z nominalnego chrześcijaństwa. W naszym kraju są jeszcze jakieś korzyści z nominalnego chrześcijaństwa, ale nie tam. Tam... Wyznanie imienia Jezus, posiadanie Biblii, spotkanie się z innymi wierzącymi, to jest zagrożenie pójścia do obozu pracy, czy torturowania, czy, czy śmierci. Pomiędzy 50 tysięcy a 70 tysięcy znajduje się w obozach pracy. Podczas gdy pozostali starają się żyć wiarą w Chrystusa w ukryciu. I podobnie jak w Iranie, głoszą Ewangelię, narażają swoje życie, dzielą się z innymi tym, czego doświadczyli. I też, jak wiemy, chrześcijanie z innych krajów próbują ich wspierać. Są całe sieci pomocy, ucieczki z Korei Północnej przez Chiny do Korei Południowej. Także jest wielu chrześcijan zaangażowanych wokół, którzy też narażają się, bo pomoc, zresztą zaraz o tym zobaczymy na tym filmie, jeżeli ktoś jest w Chinach, które mają też niełatwą sytuację, ale powiedzmy jest troszkę więcej wolności i tam są chrześcijanie, którzy pomagają uciekinierom z Korei Północnej, to oni tak samo narażają się na represje państwa, i, i prześladowania, i więzienia, i różnego rodzaju bolesne konsekwencje. A Jednak to robią, pomagają, starają się, niektórzy jadą tam do Korei Północnej i tam służą, ryzykując swoim życiem. Więc tutaj też jest potrzeba, wielka potrzeba, byśmy nie ustawali w modlitwie o tych, którzy tam wierzą, o tych, którzy tam służą. I jeszcze obejrzymy krótki film, a później będziemy się. Korea Północna to kraj, w którym obowiązuje kult wielkiego przywódcy Kim Dzong-una i jego poprzedników Kim i Kim Dzong-ila. Mimo, że oficjalnie kraj nazywa się Demokratyczną Republiką Ludową, totalitarny reżim sprawuje całkowitą kontrolę nad swoimi obywatelami. Nie mają oni prawa do wolności wyznania ani przekonań. Chrześcijanie uważani są za wrogów państwa. Władze uważają chrześcijan za zagrożenie, ponieważ w kraju można czcić tylko jednego Boga, to znaczy jego przywódcę. Z tego powodu Korea Północna jest obecnie krajem numer jeden na świecie pod względem prześladowań. Bycie chrześcijaninem w Korei Północnej oznacza, że szukasz alternatywy dla swojego życia, sprzeciwiając się przywódcy i władzom państwowym. Tak właśnie to widzą. Chrześcijanie stają się przestępcami politycznymi. Jeśli chrześcijanin zostanie aresztowany, to śmierć poniosą także jego rodzice i dzieci. Trzy pokolenia zginą albo na resztę życia trafią do więzienia. Jest to przerażające, ponieważ częścią systemu politycznego Korei Północnej jest bałwuchwalczy kult jednostki. Nie wolno wierzyć w innych bogów, tylko w ich boga. Według nich chrześcijaństwo jest ruchem politycznym. Ucieczka do Chin jest dowodem Twoich skorumpowanych przekonań politycznych. Chodzenie do kościoła oznacza, że wierzysz w innego Boga. Dlatego chrześcijanie są zastraszani. Koreanczycy z północy są indoktrynowani od najmłodszych lat. Dzieci, sąsiedzi i członkowie rodziny mogą się okazać niebezpiecznymi informatorami. Kościół podziemny mówi swoim wiernym, aby nie rozmawiali o Bogu z przypadkowymi ludźmi. Gdyby w czyimś domu znaleźli twarde dowody, takie jak Biblia, to od razu zabraliby całą rodzinę do więzienia. A kiedy już tam trafisz, nie ma powrotu. Koreanczycy z północy, którzy próbują uciec z kraju przez Chiny, narażają się na ogromne ryzyko. Granice są pilnie strzeżone. Chiny natychmiast odsyłają każdego zatrzymanego Koreańczyka z północy. Pomimo, że kraj ten podpisał porozumienie ONZ w sprawie uchodźców i bez dodatkowych kosztów i wysiłku mógłby odsyłać uciekinierów do Korei Południowej. Zgodnie z południowo-koreańską konstytucją uciekinierzy z Korei Północnej są uznawani za obywateli Korei Południowej. W Korei Północnej są karani jako zdrajcy ojczyzny. Mimo wielu przeszkód, podziemny kościół w Korei Północnej rośnie. Świadomość, że istnieją ludzie, którzy modlą się za nas i zapewniają zarówno duchową, jak i fizyczną pomoc, abyśmy mogli odnieść zwycięstwo, jest dla nas ogromnym wsparciem. Jestem wdzięczny Bogu, że dzięki Waszym modlitwom możemy zachować wiarę i kroczyć ścieżką Pana pośród prześladowań. Jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy modlą się za Koreą Północną. Jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy modlą się za tamtejszą ludność. Powstańmy ponownie do modlitwy, kochani. Tutaj mamy znowu propozycję tematów do modlitwy. Dziękujmy Bogu za to, że pomimo dziesięcioleci ekstremalnych prześladowań w Korei Północnej. Wciąż tam istnieje Kościół i nie tylko istnieje, ale rozwija się, wzrasta. Módlmy się o bezpieczeństwo tamtych chrześcijan, aby Bóg dał więźniom siłę, wytrwałość świeże o ochronę dla chrześcijan, którzy ryzykują swoje życie, aby nielegalnie przywozić do tego kraju Biblię, żywność, lekarstwa, i w ten sposób okazują swoją miłość braciom i siostrom w Korei Północnej. I aby też Korea Północna otworzyła się na Ewangelię. Tak Ojcze, chcemy przyjść do Ciebie z dziękczynieniem za to, że i w tym kraju tak bardzo uciśnionym, tak bardzo zubożałym w pośród tego wyzysku, w pośród tego zakłamania, tej całej propagandy, która od małego dziecka wtłacza ludziom fałszywe wierzenia, fałszywe pojmowanie świata i zmusza do bezwzględnej uległości ludziom, którzy żyją jak pączki w maśle kosztem krzywdy innych i cierpienia innych. Panie, dziękujemy, że pomimo tego wszystkiego, tego całego zła i niesprawiedliwości Twój Kościół w Korei Północnej istnieje i rozwija się i bracia, siostry i tam wyznają imię Jezusa i głoszą Ewangelię i cierpią znoszą prześladowania i ufamy, że tak jak apostoł Paweł pisał, pisał doświadczają też tej pociechy Twojej pociechy Ojcze Twojej zachęty, Twojego wzmocnienia tej radości, która towarzyszy nam kiedy jesteśmy uczestnikami cierpień Chrystusa prosimy o naszych braci i siostry w Korei Północnej abyś umacniał ich wierzę abyś strzegł i chronił ich i dopomagał im wzrastać w poznaniu Ciebie wzrastać w miłości do Ciebie wzrastać w wierze iść wytrwale za Tobą, służyć Tobie i dzielić się Ewangelią, jaśnieć Twym światłem. Prosimy, błogosław Twój Kościół w tym dziele, do którego tam ich powołałeś i przysposobiłeś. I Modlimy się o dalszy rozwój twego Kościoła i upadek tego reżimu, o otwarcie tego kraju na Ewangelię, tak jak Kora Południowa. Modlimy się o wolność dla braci i sióstr. Modlimy się o Twoje dzieło w tym kraju ku Twojej chwale. Amen. Panie Boże nasz, czasami tak niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Jeśli możemy, obyćmy jesteśmy zdywani, ale na pewno możemy modlić się o naszych braci, siostry i nie jesteśmy w stanie poczuć tego, co oni czują, zrozumieć, doświadczyć, ale możemy modlić się i wspierać ich Proszę, proszę, proszą, proszą o siły dla tych naszych braci w Korei wycierpią, prosimy o wytrwałość dla nich, o Twoje wsparcie, o Twoje, o mądrość też dla nich, o trzymanie się tego Słowa i niech Twoja Ewangelia jeszcze się bardziej rozprzestrzenia. Prosimy o Twoją łaskę Twoją opiekę, ochronę dla nich. Amen. Gdy otworzył uchwie część piątą. Widziałem poniżej ołtarza, ale duszę zabitych z powodu Słowa Bożego i z powodu świadectwa, którego się otrzymamy. I czym początku mu odwałać mówię? Jak uchwał jeszcze Panie o Świętych i Niezawodnych, nie będziesz sądził ani kary mieszkańców, tej dzisiaj za naszą głowie. I każdemu z nich dano pełną szatę. Powiedziano im, aby rozpoczął przez nas długi czas, aż do pomieszczenia liczbami współzłodków i braci, którzy mają jej celu cię ochronić. Święty Panie Jezu, z tak ludzi, cierpi, z powodu tego imienia Panie, zbierając się w wolce, ale też w nadziei. Pani powiedziała, że nie bójcie się w kulturze ciała, zobnajmie, czy duszy zabić Bo tobie to Pani jest nadzieja, że ty zachowasz ich duszę i na ten krótki czas zachowasz i nas od tego, tego ucisku, który ma nastać. Panie może prosimy się za tymi, którzy cierpią którzy w Pani tobie którzy są częścią ciała, którego kościoła, aby się w Pani wspomagał, aby ich wiedza nie odbadała, trzeba w moim mocnym bo dać pomóc tym złym siłom, które nastają na ich życie. Musicie Pani też za nas, abyśmy mogli czkać przy pomocy swoich. Chcielibyśmy być wiernymi, to my przekonamy, być dziedzicami tej obietnicy, którą wydarzyć, że pozytywnego końca będę wizytował tam. Mhm. przez nocnego przebywa kręgiem. Bez o Panu, moja ucieczka i twierdza mój wódz i będę udał. Zaprawdę on mi ma źródeł łowcy i otrudnej zarazji. O się w półki lat i spod będzie bezpieczny. Jego prawda będzie ci tarczą, i po Nie umęknie się strzał mocnego, ani strzały lecące do dnia, ani zarazji, która przechodzi do wolności, ani dziurze która pustoszy w południe. Tysiąc panów od boku, a dziesięć tysięcy po w kraju. Lecz ciebie to nie dosięgnie, tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym. Ponieważ pana, moją ucieczkę i na nic z tego swoimi mieszkaniami. Nie spotkać nic złego, ani na nas nie przyjrzy się do tego namiotu. Rozkażę bowiem o sobie, swoim aniołom, aby cię strzeli na wszystkich swoich drogach. Na rękach ze mną przynosi, gdybyś w przypadku uderzył twojej nogi okami, będziesz pozwał go jej pozdnić, i od mocha odeprzeć. Wybawię go, bo mnie umiłował, że wyższczę go, bo, bo poznał moje imię, Będzie mnie wzywał, a ja go jak wysłuchał. Będę utrapieniu. Byle po nich otocze wpadły. Nasycę go z nami, bo ludzi dnia go nasycę i ukażę mu moje zbawieniami. No, no, no. Chce pytań jeszcze jedną pieśń przed wieczerzą państwą. przyprowadziła Cię na ten świat w ludzkim ciele że Ty Bóg ponad wszystkim mieszkający w światłości niedostępnej którego niebiosa niebios nie są w stanie ogarnąć, objąć Ty Panie narodziłeś się w Betlejem Ty stałeś się człowiekiem uniżyłeś się i stałeś się sługą i służyłeś aż do swojej śmierci, kładąc życie za nas bezbożnych, kładąc życie, aby przez Twoją ofiarę, przez Twoje cierpienie, przez, Twoje, przez Twoją mękę, śmierć otworzyć przed nami drogę życia, którzy wierzymy w Ciebie i dla wszystkich na przestrzeni wszystkich wieków, we wszystkich miejscach. Panie, otworzyłeś drogę życia dla każdego, kto wierzy w Ciebie, dla każdego, kto jest gotów uniżyć się przed Tobą i wyznać swój grzech i odwrócić się od niego i szukać u Ciebie łaski, miłosierdzia, przebaczenia. Prosimy, byś i dzisiaj dał nam doświadczenie tej oczyszczającej mocy Twojego krzyża, kiedy będziemy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha. Daj nam, Panie, czynić to z wdzięcznością, z uwielbieniem. A Ty, Panie, mów do nas przez Twego Ducha. A Ty otwieraj nasze oczy bardziej. Daj nam lepiej rozumieć to, co uczyniłeś dla nas. Daj nam bardziej kochać Ciebie. Daj nam gorliwiej głosić Twoją Ewangelię. Daj nam żyć w mocy Twego dzieła zbawienia. Każdego jednego dnia doświadczając mocy krzyża, zwycięstwa nad światem, zwycięstwa nad grzechem, zwycięstwa nad szatanem i mocami ciemności. Uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Ci za to wielkie zbawienie, w którym mamy udział w wierze. Amen. Amen. Panie Jezu, Ty dzisiaj dotykasz się serc w trudnych rejonach tego świata. Dotykasz się też serc w tych rejonach, gdzie nie jest trudno, tak jak u nas, w naszym kraju. I czynisz coś nowego, dajesz nowe życie, czynić coś pięknego i tak się modlę, żeby nasze życie było piękne w Twoich oczach i było piękne dla tych, którzy patrzą na nas, żeby pragnęli tego piękna w sobie też. Proszę Ojcze o otwarcie naszych oczu, gdy trzeba, o poruszenie serca, o pokutę, o odwrócenie się od naszych zwykłych dróg. Dziękujemy, że możemy śmiało przynieść tę modlitwę przed Twoją oblicze. Amen. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć naszego Pana, aż przyjdzie. czyńmy to, jak zawsze, z uwielbieniem, z dziękczynieniem, z modlitwą o nas samych, może jeszcze właśnie o tych wokół nas, którzy nie doświadczyli tej wiary, nie doświadczyli tej przemiany, nie doświadczyli tego zbawienia, o tych spośród nas, którzy całkiem niedawno tego doświadczyli i zaczęli tą drogę i potrzebują też wsparcia, wsparcia zachęty, pomocy Bożej, Także niech to będzie czas naszego świętowania tego, co Pan Jezus uczynił, i tego, co dzisiaj, jak słyszymy, przynosi owoc na całej ziemi. W życiu tych, którzy wierzą, w życiu tych, którzy mówią tak na Jego wezwanie płycaną. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha wywyższajmy naszego Pana trwajmy dalej w modlitwie powstańmy jeszcze kochani do modlitwy ojcze modlimy się by nasza modlitwa o naszych braci, siostry, nie ustawała, abyśmy nie byli ludźmi, którzy tylko modlą się o siebie, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy są krótkowzroczni i samolubni, egoistyczni. Panie, ratuj nas, wyrywaj nas z wszelkich więzów egoizmu i samolubstwa i skupienia się na sobie. To jest coś, czym jesteśmy ciągle bombardowani przez ten świat i to jest filozofia tego świata, ale Ty powołałeś nas, abyśmy nie upodabniali się do tego świata, abyśmy nie myśleli, nie postępowali jak ten świat, ale patrzyli na Ciebie, który wyrzekłeś się samego siebie, który uniżyłeś się tak bardzo w swej miłości, w swym pragnieniu ratowania nas i daj, żebyśmy byli Twojej myśli, Twojego serca i aby nasze życie i nasze modlitwy to odzwierciedlały, abyśmy pamiętali o cierpiących, prześladowanych, opuszczonych, samotnych, chorujących, w różnego rodzaju doświadczeniach, próbach. Panie, w pośród nas jest tak wiele potrzeb, i chcemy pamiętać o tych, którzy tutaj, między nami też potrzebują naszej modlitwy. Panie, modlę się o Daniela, który jest dzisiaj z nami, o jego y, sytuację w pracy, o te zmiany, które tam nastąpiły, o te niepokoje, które go trapią, o to zagrożenie, które nad nim wisi. Modlimy się, Panie, o Twój pokój do Jego serca, o łaskę złożenia tego ciężaru na Ciebie i o Twoje działanie w sercach ludzi, którzy będą podejmowali jakiekolwiek decyzje o Twoje światło i sprawiedliwość, żeby Daniel czy inne osoby, które są niewinne nie zostały ukarane za błędy i winy innych. Prosimy o Twoją pomoc, Twoje, Twoją sprawiedliwość i Twoją łaskę w tej sytuacji. Modlę się też, Panie, o naszą siostrę Anię, o te jej problemy zdrowotne, dolegliwości, bóle. Abyś w swej łasce, Panie, uczynił daleko więcej ponad to, czym myślimy, o co Cię prosimy. Zmiłuj się nad nią, ulecz ją, Panie. Zmocnij, okaż swą łaskę. Proszę moją Agnieszkę, właśnie, Panie, o wiele osób, które wiem, potrzebują Twojego dotknięcia. O Bena prosimy. Panie nasz, to co dla człowieka niemożliwe, wszystko jest możliwe dla Ciebie. Jesteś wszechmogącym Bogiem. Składamy w Twoje ręce te potrzeby, te problemy, te sytuacje, w których człowiek jest bezsilny, bezradny, ale nie Ty, nasz wszechmogący Ojciec. Uwielbiamy Ciebie i modlimy się, byś prowadził nas na wszystkich naszych drogach i pomógł nam wielbić Ciebie, kochać Ciebie, miłować bliźnich, żyć życiem, które jest miłe Tobie i które. Sprawia Tobie radość, przynosi Tobie chwałę i jest Twoim narzędziem, by ratować zgubionych wokół nas, o których też prosimy, Panie, o Twoje miłosierne, zbawcze działanie w ich sercach. Wielbimy Ciebie, wywyższamy Ciebie, wielki Zbawicielu, w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym. Amen. Usiądźmy, kochani. Bracia i siostry ze Staszowa przekazują pozdrowienia. Jeszcze nie. Wczoraj też byliśmy, część z nas, na konferencji w Toruniu. Bracia, siostry też pozdrawiali, przekazywali. Nie będę wymieniał miejscowości różnych, ale pozdrawiali, prosili, żeby przekazać pozdrowienia dla zboru. Także też przekazuję. Może ktoś z Was jeszcze chciałby pozdrowić, czy jakieś ogłoszenia, informacje, to bardzo proszę. Pozdrowienia z Nowej Soli. Z Nowej Soli. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Od siostry Ewy dziękujemy. Pozdrawiamy siostrę Ewę. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że jak wyjdzie, to pójdzie węższą drogą i na oczy na Pana Jezusa zwróci. Pamiętajmy o Karolu. On niedługo wychodzi z więzienia. I jak zawsze to jest czas próby i oby tym razem poszedł za Jezusem i już nie wracał na tą drogę z zagłady. Także też módlmy się o Karola. Ktoś jeszcze ma jakieś pozdrowienia, ogłoszenia? Ja przypominam, że w najbliższy czwartek, ktoś teraz, dobrze mówię? Moment, nie. Którego mamy dzisiaj? Za dwa tygodnie, nie teraz jeszcze, teraz mamy Agapę w niedzielę, czyli w sobotę braterskie tutaj w Wejherowie o 15.00, bracia wszyscy, którzy czujecie się braćmi w tym zborze, częścią tego zboru, zależy wam na tym, co się tutaj dzieje, dokąd zmierzamy, zapraszamy wszystkich braci na 15.00 tutaj, na naszą wspólną modlitwę i rozmowy, a w niedzielę mamy Agapę. Także, jak zawsze, ugotujmy coś smacznego i spędzimy więcej czasu w niedzielę po zgromadzeniu przy stołach jeszcze. Jest lista chętnych do zapisywania się na różne... Ona tam wisi. Wisi na tablicy ogłoszeń, częściowo już zapisana, a jeśli ktoś jeszcze się nie zapisał, zachęcamy, żeby się tam zapisać, co chciałby robić w trakcie najbliższej Agapy. A właśnie 28 listopada, czyli nie w ten czwartek, a w następny jest wyjazd do Zgierza na modlitwę z postem wśród braci, także jeżeli ktoś z braci jeszcze chciałby pojechać, a się nie zapisał, a już nie ma miejsc. Maciek mówił wczoraj faktycznie, że już, już wszystkie miejsca zajęte, także kto zdążył to jedzie, kto nie zdążył to następnym razem chyba, że sobie gdzieś coś wynajmie tak. no to wtedy tak, ale to wtedy nie trzeba się zapisywać po prostu można przyjechać, tylko tam dać znać ewentualnie, no to później można zgłosić jeszcze tak. więc tylko taka opcja została jakieś jeszcze są ważne sprawy nadchodzące o których nie pamiętam a wy pamiętacie kochani jeśli nie ma, to zapraszam do społeczności dalej przy stole, przy herbatce, kawy. Nie spieszcie się do domu.